Od prowincjonalnego konfliktu do wojny powszechnej, która przyniosła Polsce niepodległość. W tym jednym zdaniu można opisać to, co zaczęło się w roku 1914 i doprowadziło do powrotu Polski na mapę Europy w listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów. Dziś podróż w czasie do roku 1914 właśnie. Odwiedzimy kongresówkę, Galicję, Wielkopolskę i to w momencie przełomowym. 28 czerwca w Sarajewie w zamachu zginął arcyksiąże Franciszek Ferdynand Habsburg i jego żona Zofia. To była iskra, która zdetonowała beczkę prochu. Europa siedziała na niej już od lat. 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. Rosja wprowadziła częściową mobilizację przeciwko Austro-Węgrom, a 30 lipca wypowiedziała im wojnę. 1 sierpnia wojnę wypowiedziały Rosji Niemcy. I to nie koniec. Kolejne kraje wstępowały na wojenną ścieżkę. Po prostu efekt domina. 6 sierpnia Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji. To początek rzezi w Europie, nazywanej I wojną światową. Wszyscy będą walczyć ze wszystkimi. To miało być też pierwsze starcie naszych zaborców od czasów wojen napoleońskich. Jak Polacy zareagowali na wydarzenia roku 1914? Kto i jakie nadzieje wiązał z rozpoczętą wojną?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 Adam Mickiewicz. Czy Polacy rzeczywiście się modlili, kiedy miała wybuchnąć w owym 1914 roku? Dlaczego mówi się, że to była wojna przeczuwana, wisiała w powietrzu? Przypomnijmy sobie, że Europa pławiła się szczęśliwie w pokoju od 1871 roku. Owszem, między 1912 a 13 rokiem wybuchały kolejne konflikty związane z rywalizacją niedużych państw na Bałkanach, ich ostateczną emancypacją spod panowania tureckiego. Ten kocioł bałkański, jak go wtedy zaczęto nazywać, pokazał, że rywalizacja nie ustała. Tym bardziej, że uformowały się już od dawna dwa przeciwstawne bloki i w nich po raz pierwszy rzeczywiście Naprzeciw siebie stanęły mocarstwa rozbiorowe, bo ten pierwszy blok z udziałem zjednoczonych Niemiec, Austro-Węgier, do których chwilowo przyłączą się Włochy, ale potem znów zrezygnują z tego sojuszu, ten blok tak zwanych państw centralnych, w czasie I wojny światowej przyjmie się ta nazwa, z Niemcami i Austro-Węgrami, formujący się już od końca lat 70. w oczywisty sposób miał za przeciwnika we wschodniej Europie Rosję. A więc po drugiej stronie barykady, na razie dyplomatycznej, znajduje się główny zaborca. Przypomnijmy, Rosja miała pod swoim panowaniem 82% terytorium przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Mogła się pojawić nadzieja, kiedy odbudował się polski ruch polityczny w końcu lat 80., -tych, 90. -tych latach XIX wieku. Mógł się odbudować ten zamysł o to, by wykorzystać konflikt między zaborcami. Może nie tyle modlitwy, choć oczywiście społeczeństwo polskie w dużej mierze było społeczeństwem bieżącym, w większości katolickim. Otóż wśród tej ogromnej większości niewątpliwie nie panowało nastawienie na wojnę, na konflikt. Zazwyczaj ludzie chcą pokoju, ale wśród polityków, którzy zaczęli tworzyć nowe programy dla Polski na przełomie XIX i XX wieku, Pojawiły się dwie główne orientacje. Jedna tradycyjna, antyrosyjska, powstańcza, której próbował w pewnym sensie Piłsudski już w roku 1905-1906 w czasie rewolucji w Imperium Rosyjskim. Ta jednakże była krytykowana przez twórcę drugiego programu, a więc Romana Dmowskiego, lidera Narodowej Demokracji, który właśnie, właśnie on stawiał na konflikt, konflikt między zaborcami i uważał, że wojownicze wysuwanie przez polskich bojowców, przez zwolenników polskiej niepodległości hasła walki o odbudowę wielkiej, niepodległej Rzeczpospolitej może zaszkodzić w istocie, ponieważ zbliży znowu zaborców, którzy przestraszeni wizją odbudowy dużej Polski, a więc utraty wpływów na strategicznie bardzo ważnym obszarze. Zrezygnują z konfliktu, pogodzą się. Stąd Dmowski wybiera inną taktykę. Wiąże się z Rosją jako z mniejszym złem. Według niego tym większym złem były Prusy jako lider Zjednoczonych Niemiec. Bardzo efektywne w swojej walce z polskością. I Dmowski zakładał, że właśnie nie wysuwanie haseł powstańczych, ale deklaracja lojalnej współpracy z władzami rosyjskimi, pozwoli przy Rosji stworzyć ośrodek, jeśli można tak powiedzieć, politycznych nadziei rozłożonych bardziej w czasie, nie nastawionych na powstanie, ale nastawionych na pewno na wojnę, na wojnę, w której Rosja zmierzy się z Niemcami i Austro-Węgrami i w tej wojnie nieuchronnie powstanie problem Polski. Ale najwięcej na pewno było takich, którzy uznawali, niech będzie jak jest, spokojnie Dobrobyt rośnie. Pamiętajmy, koniec XIX wieku i początek XX wieku to jest okres niesłychanie efektownego rozwoju gospodarczego. Właściwie we wszystkich trzech zaborach coraz bardziej wygodnego świata. Przeszkadzało tylko tym, którzy chcieli wolnej Polski, a tych było jednak niemało. Owszem, była pewnego rodzaju bardzo korzystna autonomia kulturalna w Galicji, ale na terenie zaboru rosyjskiego nie wolno było w przestrzeni publicznej używać języka polskiego. Zelżało to troszkę co prawda po rewolucji 1905 roku, ale zelżało tylko na terenie kongresówki. W Wilnie, w Grodnie, w Krzemieńcu dalej przecież Polski był całkowicie zakazany. W zaborze pruskim Podobnie, a więc ta walka o to, czy będzie Polska, była walką realnie odczuwaną przez tych, którzy uważali, że polski język, polska kultura, polska tożsamość, polski duch ma jakieś znaczenie. Powiedziałam, wojna przeczuwana i to także pojawiło się w wystąpieniu Józefa Piłsudskiego, który w lutym 1914 roku w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu, opowiadając o polskim ruchu strzeleckim, wspomniał czy wyraził takie przekonanie o bliskości tego konfliktu na razie austriacko-rosyjskiego na Bałkanach. To będzie konflikt, który wciągnie szybko do wojny sojuszników tych państw. Nie był chyba pierwszym prorokiem. Tak, to no, właśnie na tym polegała logika już zawartych sojuszów, że jeśli na przykład Austria zaangażuje się w konflikt na terenie Bałkanów, chcąc ratować tam swój prestiż czy umocnić go, kosztem któregoś z państw słowiańskich, w szczególności Serbii, która była traktowana przez Rosję jako jej podopieczna i jeśli ten konflikt na przykład Austro-Węgier z Serbią wybuchnie, wtedy niewątpliwie włączy się do niego Rosja, która już raz ustąpiła w sytuacji takiego jeszcze niezbrojnego, ale dyplomatycznego konfliktu w 1908 roku, kiedy Austriacy wcielili do swojego państwa Bośnię i Hercegowinę. Rosja czuła się wtedy poniżona. To właśnie wojny na Bałkanach w latach 1912 13 i wcześniejszy kryzys, który obył się bez wojny, ale który postawił w stan gotowości bojowej te dwa bloki z jednej strony właśnie Niemcy i Austro-Węgry, z drugiej strony Francję, Rosję i sprzymierzoną z, z nimi Wielką Brytanię, one tworzyły przesłanki do myślenia o tym, że wojna jest całkiem prawdopodobna. Że chcąc wystąpić niejako w obronie Serbii, która uważała, że ma prawa do podtrzymania odrębności Bośni i Hercegowiny od Austrii, ale nie uzyskała wtedy poparcia Francuzów Rosja. Stąd jakby determinacja, że jeśli będzie następny kryzys w stosunkach Austro-Węgier z Serbią, to już Rosja nie może sobie pozwolić na stanie z boku i Francja nie może nie poprzeć Rosji w tej sytuacji, bo rozpadłby się sojusz. Wszyscy o tym wiedzieli, o tym pisały gazety, że sojusze są zawarte, że określony scenariusz wybuchu wojny jest możliwy. Tylko no ludzie przyzwyczajeni do życia w pokoju przez tyle lat wciąż nie wyobrażali sobie, jak ta wojna może wyglądać. To było największym zaskoczeniem i największym szokiem, że ta wojna, kiedy wybuchnie, nie będzie małą, lokalną wojną, ani nie będzie nawet, jeśli już dużą, to w każdym razie krótkotrwałą wojną, tylko okaże się rzeczywiście pierwszą Wielką wojną, wojną światową, wojną, która całkowicie zmieni świat i zniszczy dużą część europejskiego kontynentu, tego sobie nie wyobrażano. Polscy niepodległościowcy nie tylko mówili o niepodległej, ale także o granicach. I w marcu Edward Abramowski odpowiedział na taką propozycję Czesława Jankowskiego, publicysty, działacza społecznego na Litwie, co do granic etnograficznych. To była dość odważna propozycja, o co chodziło w tych granicach etnograficznych. Rzeczywiście zmieniała się formuła narodu polskiego. Część działaczy politycznych, publicystów, myślicieli... Rozstawała się stopniowo na początku XX wieku z myślą o tym, że Polska powinna mieć kształt taki jak Rzeczpospolita przedrozbiorowa, a więc sięgający na większość terytoriów dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, całą Litwę, kawałek Łotwy. Natomiast pojawiała się inna myśl, że Polska przesuwa się na zachód, ponieważ mimo wszystko, mimo prześladowań niemieckich odradza się nowoczesna świadomość narodowa już nie tylko w Wielkopolsce, czyli w Poznańskim, ale także na Pomorzu, a nawet na Górnym Śląsku dzięki wytrwałej pracy takich ludzi jak Wojciech Korfanty, organizator prasy polskiej na tym terenie. Otóż skoro świadomość narodową zyskują chłopi, robotnicy, na zachodzie, tam nawet, gdzie granice Rzeczpospolitej przedrozbiorowej nie sięgały, a wyraźnie widać także, że tworzy się świadomość narodowa, a w każdym razie na pewno nie polska świadomość polityczna. I w dodatku jeszcze z konfliktem tożsamości narodowych łączy się pewien konflikt społeczny na wschodzie. Chłopów, czy białoruskich, czy ruskich, czyli ukraińskich z polskim dworem że tworzą się zalążki ruchu narodowego, coraz silniejsze na Ukrainie zwłaszcza, że jest już ruch narodowy na Litwie, silny już na progu XX wieku i zdecydowanie antypolski. To czy można utrzymać na tym obszarze polskość? Te pytania przychodzą do głowy, bo muszą przyjść do głowy wobec faktów, jakie się wtedy już dzieją i są przedmiotem debat, dyskusji publicystycznych i właśnie jednym z przejawów tej dyskusji jest... Stanowisko zajęte przez wspaniałego polskiego myśliciela, jednego z prekursorów Solidarności, można tak powiedzieć, Edwarda Abramowskiego, który jednak nie chciał rozstać się właśnie z tą wizją polskości zakorzenionej na Kresach i bronił tej wizji Polski, która nie cofa się ze wschodu, która pozostaje na ziemiach, które nazywamy kresami. A Czesław Jankowski, podobnie jak część publicystów narodowej demokracji, widział nieuchronność tego przesunięcia Polski na zachód. Z tego wynikały określone konsekwencje polityczne właśnie na progu wojny, a mianowicie dla Abramowskiego wrogiem musiała być, wrogiem numer jeden, Rosja. Skoro ta Polska miała odrodzić się na terenie całej w miarę możliwości dawnej Rzeczpospolitej, może w formie federacji z ludnością ruską, białoruską, ukraińską, z Litwą. To nieuchronne jest zderzenie z Rosją. Natomiast dla tych, którzy uznawali, że polskość przesunęła się na zachód i trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje polityczne, wrogiem numer jeden musiały być Niemcy. Bo to przecież na ich terenach była Wielkopolska, Śląsk, Pomorze. A więc dodatkowo jakby ta dyskusja, o którą zapytała pani, odzwierciedlała podział na dwie orientacje. Piłsudski oczywiście wiązał się z wizją Polski, która jest nadal zakorzeniona w swojej tradycji Rzeczpospolitej, odmienionej przez federacyjną zasadę. A narodowa demokracja niewątpliwie bardziej skłaniała się na czele z Romanem Dmowskim ku tej wizji Polski przesuniętej na zachód, choć nie tak małej jak w ujęciu Jankowskiego. Ze względów strategicznych Dmowski także życzył sobie Polski dużej, sięgającej częściowo na ziemię wschodnie dawnej Rzeczpospolitej. Tyle, ile będzie można zasymilować w nowoczesnym narodzie polskim. Spory polityczne, dyskusje publicystyczne to jedno, myślenie o walce to drugie. W tym samym czasie, kiedy serbski nacjonalista Gawryło Princip zastrzelił w Sarajewie arcyksięcia następcę tronu, jego żonę Zofię odbywał się w Lwowie pod przewodnictwem Piłsudskiego zjazd oficerski Związków Strzeleckich, Piłsudski ponownie został tam wybrany na komendanta głównego. Czy czuć już było, że już niebawem z konfliktu lokalnego wybuchnie wielka wojna? Cały ruch strzelecki budowany od 1908 roku, a więc już 6 lat w 1914, był nastawiony na to, że będzie konflikt zbrojny wielkich imperiów i że w nim powinna wystąpić także samodzielna Polska siła zbrojna. Niemniej nastroje w 1914 roku były bardzo zmienne. O ile tak jak pani redaktor przypomniała ten słynny, później ekspost niejako uczyniony słynnym wykład Piłsudskiego w Towarzystwie Geograficznym w Paryżu, zapisany w pamięci nie tylko polskich obserwatorów, którzy mogli budować jakąś legendę Piłsudskiego, ekspost przypisując mu jakieś prorocze zdolności, ale także na przykład przez rosyjskiego socjalistę-rewolucjonistę, który bynajmniej z Piłsudskim nie sympatyzował, a był na tej sali, Wiktor Czernow, który też właśnie tak zanotował słowa Piłsudskiego, przewidujące wybuch wojny i ich scenariusz. Ale latem 1914 roku, nawet jeszcze między śmiercią w zamachu arcyksiędzia Franciszka Ferdynanda, a wypowiedzeniem wojny przez Austrię Serbii, upłynęło miesiąc między tymi dwoma wydarzeniami, Nastroje były bardzo zmienne i jeden z najbliższych wtedy przyjaciół Piłsudskiego zanotował taką jego wypowiedź z początku lipca, że wojna będzie na 35%. Bezpieczniej byłoby powiedzieć 50 na 50 jak z tą szklanką, panie profesorze. Łatwiej się potem tłumaczyć. To prawda, tak. Ale to właśnie to stwierdzenie odzwierciedla no, takie wahania. A może się dogadają, może cofną się nad krawędzi, za którą jest przepaść. Takie nerwowe jakby scenariusze, co będzie, krążyły w prasie codziennej. Jakby cała idea, jeszcze raz powtórzmy, ruchu strzeleckiego sprawiała, że trzeba było stawiać na ten scenariusz, niezależnie od tego, czy przypisujemy mu 35%, czy 50%, czy 70%, że wojna wybuchnie. Stąd oczywiście pogotowie mobilizacyjne. Zarówno strzelca, jak i polskich drużyn strzeleckich, bo to były te dwie główne formacje, które połączyły się pod komendą Piłsudskiego i przygotowanie do akcji bojowej, oczywiście za zgodą władz austriackich, no bo nie można było kilku tysięcy ludzi szkolić, uzbroić i przygotowywać do wojny w sposób niezauważony czy jakoś wbrew. Władzom politycznym, Austria to poparcie w ograniczonym, ale wystarczającym zakresie dawała ruchowi strzeleckiemu. O wydarzeniach roku 1914 i nadziejach Polaków na niepodległą mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Niemcy dość ostro przystąpiły do ofensywy. Polacy odczuli to bardzo, bo już 4-5 sierpnia wkraczając do Królestwa rozpoczęli akcję no, na niebywałą skalę, którą przejęta była także Europa. 4 sierpnia wkraczając do Królestwa zbombardowali w barbarzyński sposób Kalisz. To jest to wydarzenie, które pokazało, że to nie jest wojna w starym stylu. Tak, właściwie do dzisiaj trudno zrozumieć zachowanie wojsk niemieckich w Kaliszu które błyskawicznie zostało wykorzystane tak przez propagandę rosyjską, by pokazać, że no, ten niemiecki przeciwnik to barbarzyńca, jaki na zachodzie, we Francji, w naszej tradycji kulturowej utrwaliła ten obraz Maria Dąbrowska w nocach i dniach w obrazie spalonego przez Niemców Kalińca, bo to jest literacka nazwa Kalisza w epopei powieściowej Marii Dąbrowskiej. To rzeczywiście zrobiło duże wrażenie, duże wrażenie także na Polakach mieszkających w Królestwie Polskim. Właściwie Polacy we wszystkich trzech zaborach podzielają w dużym stopniu nastroje, które dominują wtedy we wszystkich państwach, jakie do wojny się przyłączają. A więc jesteśmy z naszymi. W Galicji nasi to są Austriacy. W zaborze rosyjskim nasi to są Rosjanie. W zaborze pruskim to są żołnierze Pruscy czy Niemieccy. To rzeczywiście było uderzające, że nawet taki zagorzały, można powiedzieć, wróg niemieckiej dominacji nad Polską, jak Wojciech Korfanty przez chwilę w pierwszych tygodniach wojny 1914 roku uważał, że no, należy poprzeć Niemcy, bo będą one stały naprzeciwko rosyjskiej barbarii. Tymczasem w Warszawie ku zaskoczeniu zupełnie żandarmów rosyjskich, wywiadu rosyjskiego, który bardzo się bał reakcji społeczeństwa polskiego na wybuch wojny, że może Polacy zrobią jakieś kolejne powstanie, uderzą na tyły wojsk rosyjskich, zapanował po prostu entuzjazm prorosyjski. Tak, ulica żegnała żołnierzy cara Mikołaja I, którzy szli na front kwiatami i życzyła im zwycięstwa. Tak, objaw zbiorowej histerii, który wystąpił w całej Europie. Na ziemiach polskich on jednak wydawał się, nawet władzom zaborczym, no zwłaszcza rosyjskim, aż dziwny, że no aż tak Polacy zmienili swoje nastawienie do Rosji. Była to pewnie wypadkowa dwóch zjawisk. Po pierwsze, no jednak pewnej pracy edukacyjnej, którą wykonała narodowa demokracja. Niezależnie od tego, czy ją oceniamy pozytywnie, czy negatywnie, to po prostu była ona na tyle efektywna, że przekonywała już od wielu, wielu lat, że głównym wrogiem Polski nie są Rosjanie, tylko Niemcy. A po drugie właśnie ów nastrój chwili, no, ruszają na wojnę, będą nas bronić nie wiadomo, przyjdzie jakaś obca armia, będzie pustoszyć nasz kraj. Te nastroje pomagały w pewnym sensie sprawie polskiej, paradoksalnie, ponieważ przekonywały władze państw zaborczych, że Polacy w poszczególnych zaborach będą lojalnymi sprzymierzeńcami w sprawie wojny, a w związku z tym być może, kiedy wojna potoczy się tak, że armia zaborcza zajmie teren drugiego zaboru, to może właśnie na tym zdobytym terenie, okupowanym terenie uda się także pozyskać Polaków. Tak myśleli Rosjanie i tak myśleli Austriacy. I tak myślał też Piłsudski i bardzo się rozczarował, bo kiedy, pamiętajmy, wkraczał ze swoją pierwszą kompanią kadrową na teren zaboru rosyjskiego, to już w pierwszym miasteczku za granicą zaboru w Skale później w Miechowie, później jeszcze w Kielcach, do których dotrze 12 sierpnia, nie spotkał się z żadnym entuzjazmem mundur polskiego strzelca. No właśnie historycy opisują, że trzaskały okiennice zamykane, kiedy nadchodzili żołnierze Piłsudskiego, bo właśnie dwa dni po zbombardowaniu Kalisza 6 sierpnia kiedy Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosja-Serbia-Niemcom, to pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów do kongresówki, by wzniecić powstanie. Wiemy, że to misja nieudana. No właśnie dlaczego? Czy Piłsudski się pośpieszył? Był nazbyt dużym optymistą? Piłsudski cały czas, to cecha jego charakteru, zachowywał się jak gracz, który mając słabe karty, przepraszam, że używam takiego porównania, udaje, sprawia wrażenie, że ma najmocniejszą kartę przy stole, że ma pewną wygraną w sytuacji, kiedy rzeczywiście on tych atutów nie mógł mieć dużo, no bo nie było Polski, nie było polskiego wojska, nie było pełnego poparcia społecznego, a Piłsudski chcąc podnieść szansę Polski w toczącej się rozgrywce i stawiać jej większe cele niż tylko jakąś małą autonomię, jakieś poprawienie o włos, o dwa włosy, warunków życia Polaków pod zaborami, ale chcąc postawić ten cel największy, po prostu niepodległość, no musiał, można tak powiedzieć, robić dobrą minę do słabej gry, może nie do złej, bo to nie była zła gra. Ale też ryzykowna, bo przecież fabrykował fakty, panie profesorze. To, to właśnie on... była część tego udawania. Piłsudski realnie miał w swoim zasobie pierwszą kompanię kadrową, która wyszła z Oleandrów w Krakowie 6 sierpnia o świcie w sile no mniej więcej 150 osób. Oczywiście formowała się już druga kompania. Całe siły zgromadzone przez Piłsudskiego w Krakowie gotujące się do wyjścia można szacować maksimum na kilka tysięcy. No ale przypomnijmy w samym 1914 roku na ziemiach dawnej Polski trzy armie zaborcze zmobilizowały, porównajmy to, półtora miliona żołnierzy. Z ziem polskich w mundurach rosyjskich, austriackich i niemieckich, mających służyć imperialnym celom tych trzech mocarstw, by zwiększyć jakby to poczucie szans, siły, nadzieje na to, że ten orzełek doleci do gniazda w niepodległej Polsce. Piłsudski stworzył fikcję tajnego rządu narodowego, który miał istnieć gdzieś w zaborze rosyjskim w Warszawie, tak jak tajny rząd narodowy w Powstaniu Styczniowym, bardzo ważnym dla wyobraźni politycznej Piłsudskiego i posługiwał się sfabrykowaną pieczątką owego nieistniejącego faktycznie w 1914 roku tajnego rządu narodowego w Warszawie, który miał jego Piłsudskiego mianować naczelnym wodzem tworzącego się Wojska Polskiego. To była fikcja, fikcja, która miała przekonywać czynniki polityczne w Austrii, że z Piłsudskim trzeba się liczyć, bo za chwilę wybuchnie powstanie w kongresówce, że jakieś czynniki ważne dla postawy całego społeczeństwa polskiego w Królestwie Polskim poprąpił Piłsudskiego i ułatwią przez to bardzo ofensywę wojskom austriackim i niemieckim, nacierającym w tym kierunku. I to wszystko runęło w gruzach, kiedy okazało się, że nie ma szerokiego poparcia w społeczeństwie Królestwa Kongresowego. To nie znaczy, że nie było tam zwolenników niepodległości, bo oni będą przyłączali się za chwilę w kolejnych miesiącach do tworzonych przez Piłsudskiego podziemnych struktur, ale nie było mowy o wywołaniu żadnego powstania. I to był pierwszy kryzys idei Piłsudskiego, tej idei wzniecenia powstania. Zanim pojawi się pomysł utworzenia legionów polskich u boku armii austriackiej, to było 16 sierpnia, 14 sierpnia doszło do powstania odezwy naczelnego wodza wojsk rosyjskich. W tej odezwie, no, pojawiły się słowa, o których można by powiedzieć, że rozpoczęły rewie obietnic zaborców, no bo Padały tam hasła o odrodzeniu Polski. Jak odbierać takie deklaracje? Tekst odezwy powstał w kręgu rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, napisany przez jednego z wysokich urzędników tego ministerstwa. Został przyjęty przez naczelnego wodza, wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. I podpisany przez niego stał się przez to jakby oficjalnym dokumentem armii rosyjskiej, choć nie państwa rosyjskiego. To subtelna różnica. Mówił o odrodzeniu Polski swobodnej wierze, języku i samorządzie, a więc no przynajmniej, jeśli nie niepodległej, to autonomicznej Polski, co byłoby oczywiście ogromnym postępem w stosunku do sytuacji Polski i Polaków pod zaborem rosyjskim. Subtelna gra. Gra, w której chodziło po prostu o pozyskanie sympatii Polaków. Gra, w której słychać jeszcze echo obaw, wcześniejszych obaw wywiadu rosyjskiego, żandarmerii rosyjskiej, że społeczeństwo polskie w Królestwie, czyli w Warszawie, w Radomiu, w Lublinie, w Kielcach, może odwrócić się szybko od Rosji i rzeczywiście zareagować na takie pomysły jak ten Piłsudskiego. I to oczywiście byłoby bardzo niedobre dla rosyjskiego wojska i stąd właśnie taka próba pokazania społeczeństwu polskiemu, że Rosja jest gotowa coś dać, ale jednocześnie zostaje uchylona furteczka, że car będzie mógł się z tego wycofać. Pamiętajmy też i o tym, że w elitach politycznych Rosji też trwały zakulisowe targi o to, ile można obiecać Polakom, czy w ogóle cokolwiek im obiecywać. Nastawienie antypolskie było niesłychanie silne na dworze rosyjskim, stąd też nawet taka odezwa miała licznych przeciwników, ale efekt ostateczny, jeszcze raz wróćmy do pani pytania i tezy w nim postawionej, był niewątpliwie korzystny dla sprawy polskiej. Po raz pierwszy, dość szybko, bo tydzień po rozpoczęciu działań wojennych, bardzo ważny czynnik, wódz naczelny Armii Rosyjskiej wydaje odezwę, w której mówi o sprawie polskiej. Oczywiście tego rodzaju deklaracja automatycznie, Sprawiała, że trudniej było wrócić w ewentualnym przebiegu wojny do status quo ante to znaczy do stanu przed wybuchu działań wojennych do zgody rosyjsko-niemieckiej, najgorszej dla sprawy polskiej. A więc dmowski, który akurat z wydaniem tej odezwy nie miał bezpośrednio nic wspólnego, mógł tylko zacierać ręce. To był jego scenariusz. Rosja oficjalnie czy półoficjalnie, ale zajęła stanowisko w sprawie polskiej, mówiąc, że jest taka sprawa a nie tylko ułożyć się po staremu z Niemcami w sprawie utrzymania pełnego rozbioru, likwidacji państwowości polskiej. I na tym polega zasadnicze znaczenie tej odezwy. Kolejne tygodnie, kolejne miesiące nazwałabym takim skrzykiwaniem się Wojska Polskiego. Wspomniałam 16 sierpnia manifest w Krakowie członków Koła Polskiego Parlamentu Austriackiego, gdzie wzywa to koło do tworzenia Legionów Polskich Sił Zbrojnych u boku Armii Austriackiej. Nomenomen 17 września z kolei polscy posłowie do Dumy Rosyjskiej złożyli projekt sformowania przy Armii Rosyjskiej Legionu Polskiego. Uaktywnili się niepodległościowcy we Francji, czyli wszystkie ręce na pokład. Oczywiście dla ogromnej większości społeczeństwa polskiego doświadczeniem najważniejszym tych pierwszych miesięcy jest sama wojna, która toczy się na ziemiach Polski. Ziemie polskie zostały najciężej w XIV i XV. Dotknięte przebiegiem działań wojennych, ponieważ wtedy przez ziemię polskie przebiega front i przesuwa się front w sposób niezwykle niszczący dla setek miast i miasteczek, dla tysięcy, dosłownie tysięcy wsi. Gdzieś w tle pojawia się tylko sprawa walki o niepodległość. Przypomnijmy, że rosyjska ofensywa na Galicję Doprowadziła do zajęcia w ciągu mniej więcej dwóch miesięcy blisko 90% całej Galicji. No nie tylko Lwów został błyskawicznie zajęty i wprowadzone tam zostały bardzo brutalnie rosyjskie porządki. Ale wojska rosyjskie znalazły się w odległości 12 kilometrów od rynku krakowskiego. Pamiętam to z opowiadań mojej babci, która jako dziewczynka przeżywała to oblężenie Krakowa wtedy przez Rosję. Przygotowywano się też chyba do ewakuacji? No ewakuowano jedną trzecią ludności Krakowa. Przepraszam za wyrażenie, niepotrzebne gęby do wyżywienia, bo chodziło o to, żeby... Zapasy zgromadzone w mieście wystarczyły do wytrzymania oblężenia. Stąd też wojska austriackie sprawdzało, czy w danym domu są zgromadzone odpowiednie zapasy mąki na długi czas i przebijały bagnetem worki z mąką, żeby sprawdzić, czy ktoś czasem piasku gdzieś na spód nie nasypał. 80 tysięcy ludzi z Krakowa zostało wysiedlonych wtedy na wiele miesięcy. W większości pamiętników, a przede wszystkim tych spisywanych na bieżąco, Dzienników i listów, wynika, że wojsko rosyjskie na ogół starało się zachowywać poprawnie. Oczywiście były incydenty, bo wojsko rosyjskie szczególnie upodobało sobie ludność żydowską do prześladowania, ale w stosunkach z ludnością polską, rzeczywiście Rosjanie, pamiętajmy, w armii rosyjskiej przecież służyły także dziesiątki tysięcy Polaków, w tym oficerów. Starało się zachowywać na ogół poprawnie. Niemcy bardziej brutalnie potrafili drenować zajęte przez siebie tereny, zabierać wszystko, co było potrzebne dla wojska. To było także jakby ważne doświadczenie tych pierwszych miesięcy. Kto jest gorszy? Teraz można było to już praktycznie sprawdzić, który z okupantów. No ale najważniejsze pytanie, jakie się rodzi jednak powoli w głowach tych ludzi, którzy przeżywają ten dramat. Czy nie lepiej by było, żeby, żeby mieć własny dom, żeby to nie było ani rosyjskie, ani niemieckie? Tylko, żeby była tutaj Polska. I właśnie wokół tej idei rodzą się wspomniane przez panią idee tworzenia formacji wojskowych, ochotniczych, począwszy od dalekiej Francji, dalekiej z punktu widzenia ziem polskich gdzie ochotnicy zostali skupieni w Bajon, skrzyknięci przez Wacława Gąsiorowskiego, znakomitego pisarza historycznego. Teraz wystąpił w 1914 z ideą stworzenia jakby na nowo legionów polskich, ale walczących u boku Francji, a nie Austro-Węgier, jak w przypadku Piłsudskiego. I taka grupa Bajończyków właśnie od nazwy, gdzie tworzyła się ta formacja, powstała. Choć była niewielka i szybko rzucona na front pod Arra, została wykrwawiona bardzo szybko. Nie odegra istotnej roli w dłuższym przebiegu działań na froncie zachodnim. To zaznaczała również i tam, po zachodniej stronie wielkiej wojny, wolę Polaków, by z polskimi znakami w tej wojnie, z nadzieją na odbudowę Polski, brać udział. Obok Legionów, które utworzono na miejsce akcji Piłsudskiego, z pierwszą brygadą, z nim na czele, drugą brygadą, która została stworzona z resztek tak zwanego Legionu Wschodniego, jaki miał powstać we Lwowie, no ale Lwów błyskawicznie dostał się w ręce Rosjan, w związku z tym ta mobilizacja polskich ochotników w Lwowie, w Galicji Wschodniej przebiegała w szczególnie trudnych warunkach, tam też popularna była narodowa demokracja, która sprzeciwiała się idei Legionów u boku Austrii i dodatkowo osłabiała te mobilizacje Legionu Wschodniego. Niemniej z tych, którzy wytrwali przy idei Legionowej utworzono formacje, które złożą się na formalnie dopiero ogłoszoną w następnym roku 1915, już walczącą w 1914, drugą brygadę, gdzie odznaczy się przede wszystkim od początku major, potem podpułkownik i błyskawicznie pułkownik Józef Haller. To będzie drugi trzon tej formacji legionowej u boku Austro-Węgier. Ale powstają też legiony. Próba w każdym razie stworzenia takich legionów u boku Rosji. Próba bardzo nieufnie przyjęta przez władze rosyjskie, stąd najpierw odmowa, ale ostatecznie Taki Legion będzie formowany w Puławach, stąd jego nazwa Legion Puławski. Wskutek właśnie braku zaufania władz rosyjskich, jednak bardzo ograniczony w swoich możliwościach rekrutacyjnych i w swoim stanie bojowym Legion Puławski weźmie udział w walkach już w roku 1915. Wizję walki zbrojnej Piłsudski wsparł także kolejną inicjatywą. 22 października powstała Polska Organizacja Wojskowa. Można by krótko powiedzieć wywiad, dywersja, propaganda, szkolenie. Jaką rolę miała odegrać jeszcze? POW jednak przede wszystkim miało być niezależną siłą polityczno-wojskową, która pozwoli umocnić i osobistą, pozycję Piłsudskiego i stworzyć jego niezależność niezależność sprawy polskiej od austriackiej komendy, której podporządkowane były legiony, bo POW było oczywiście organizacją konspiracyjną działającą na terenie wciąż jeszcze zajmowanym przez Rosjan, rekrutującą się z najbardziej ideowych ochotników narażonych na śmierć jako szpiedzy właśnie, jako sabotażyści, ale przede wszystkim chodziło o to, by skoro nie udało się od razu zrobić powstania w kongresówce, żeby to były kadry tego przyszłego powstania, czy przyszłej formacji zbrojnej, która na terenie zaboru rosyjskiego wzmocni kiedyś siły legionowe prowadzone przez Piłsudskiego. Na czele POW, to też symboliczne, stanął młodziutki Tadeusz Żuliński, bratanek jednego z pięciu powieszonych razem z Romualdem Traugutem 5 sierpnia 1864 roku. Bohaterów powstania styczniowego. To było także dla Piłsudskiego bardzo ważne, że ktoś reprezentujący tak blisko rodzinnie tradycje, te bohaterskie, heroiczne tradycje powstania styczniowego staje na czele znów no, niezwykle ideowej formacji, trochę u nas dzisiaj zapomnianej. Mało kto kojarzy dzisiaj POW. Częściej wspominamy Legiony, częściej mówimy o pierwszej kadrowej, ale POW właściwie funkcjonowała jako najbardziej trudna placówka tej walki niepodległościowej, bo podziemna. to o długotrwałej perspektywie dokonywać czasem czynów no, niezwykle trudnych, wymagających i sprytu, i odwagi, i zaangażowania, i determinacji. I POW przetrwa w tej roli, będzie rosło. W swoich szeregach podziemnych aż do kilkudziesięciu tysięcy w roku 1918, a przetrwa w tej roli aż do roku 1921, gdzie będą podziemne formacje POW wspomagały wojsko polskie w walce z bolszewikami, aż po Kijów, Odessę, po Kaukaz. Tam będą Powiacy w roku 1921. Będą walczyli o. Wsparcie sprawy polskiej i będą zabijani, tropieni wtedy przez bolszewików. A początek tej historii to jest właśnie tak, jak pani redaktor powiedziała. Jednym z ważnych wydarzeń końca roku 1914 był apel, odezwa księdza biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiechy do Narodów o pomoc dla Polski i dla ofiar wojny. Apel w szczególnym momencie 25 grudnia. To był gest rozpaczy, humanizmu. Jak tłumaczyć ten gest biskupa? To był gest odpowiedzi na realną, dramatycznie realną potrzebę. Jeszcze raz przypomnę ten rzadko oświadamiany sobie fakt, 90% Galicji było albo okupowane przez Rosję, albo właśnie w części jakiejś niedużej wyzwolone dopiero co spod tej okupacji rosyjskiej. Setki tysięcy ludzi straciło swoje domy, dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie, dziesiątki tysięcy kalek, nie tylko wojskowych, ale cywilnych. Już i potrzeba niesienia pomocy tym ludziom, a także setkom tysięcy wysiedlonych, bo nastąpiły masowe, przymusowe wysiedlenia z terenów objętych walkami. Z Przemyśla, wielkiej twierdzy, jednej z trzech największych twierdz w Europie, w której zamknęło się 130 tysięcy żołnierzy austro-węgierskich, wysiedlono kilkadziesiąt tysięcy ludności cywilnej. Wspomniałem już o wysiedleniach z Krakowa. Trzeba dla tych wszystkich ludzi próbować zorganizować jakiś ratunek, poprawę ich losu, utrzymać ich przy życiu. Trzeba było stworzyć nowe ścieżki zaopatrzenia tych ludzi w żywność, w lekarstwa. I to właśnie stało się celem troski komitetu zorganizowanego pod patronatem księcia biskupa Adama Stefana Sapiechy. Stąd nazwa jego komitetu, książęco biskupi, Komitet dla dotkniętych klęską wojny. A wciągnięte zostaną do tego komitetu no, największe autorytety, zabiegając ponad podziałami o także pomoc, która będzie spływała od Polaków w Ameryce na potrzeby ofiar wojny już tak i tak dramatycznie widocznych w końcu 1914 roku. Historia Żywa Za tydzień o kolejnych miesiącach Wielkiej Wojny, o roku 1915 na ziemiach polskich. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskie radio.pl Ukośnik Jedynka. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.